Dzień dobry wszystkim w Kościele. Chwała niech będzie Bogu. Tydzień temu nie było mnie tutaj, byliśmy w Kościele w Obrzychu, który w przeszłości był Kościołem zdecydowanie baptystycznym. W tej chwili Kościół ten szuka swojej tożsamości, charakteru. Fajnie poznać nowych ludzi, być w innych miejscach, ale jeszcze fajnie być tutaj. I dziękuję Bogu za nasz zbór naprawdę, za tą wspaniałą społeczność, dzięki Bogu, za każdego z Was. Dzisiaj, jak widzieliście, Aleks debiutował e, jako pianista, dzisiaj Adam e, tłumaczy naszym gościom, to jest jego debiut, jako taki cichy tłumacz ławkowy. Brawo, tak? Kilka dni temu mieliśmy bardzo ciekawą reformację, e, rocznicę, rocznicę, no, refor może też, może też się wydarzyła jakaś reformacja, bo tak powinno być, o tym zaraz będę mówić. 500 lat temu, tak, 31 października dokładnie niejaki Marcin Luter, wiem, że tą historię znacie od lat, ja już to powtarzam, po raz 15 pewnie albo i 20 ogłosił swoje tezy, w następstwie których chrześcijaństwo w Europie i na świecie rozpoczęło proces pewnych przemian nazywanych reformacją, Część chrześcijaństwa za tymi zmianami poszła, część się temu sprzeciwiła. Ci, którzy poszli za zmianami, poszli w różnych kierunkach i odcieniach tych zmian. Skutkuje to tym, że do dzisiaj mamy setki, jeśli nie tysiące różnych chrześcijańskich wyznań, denominacji, związków zborów, zborów niezależnych, wspólnot. I wiem, że, wiem to jako nauczyciel historii, że nasza znajomość historii jest dość skromna, dlatego przygotowałem pewną pomoc. Jest to zeskanowany i wydrukowany artykuł z gazety misyjnej Idźcie, sześć stron, bardzo zwięzły, trafny i przystępnym językiem opisany proces, przebieg reformacji, przyczyny, tło historyczne, dlaczego to się stało i jakie są tego skutki do dzisiaj. Wydrukowałem dziewięć egzemplarzy z nadzieją, że przynajmniej trzy znikną. Oj, chyba dwa. Wszystkie znikną. Jeżeli znikną wszystkie i będzie zapotrzebowanie na więcej, to uśmiechnę się do brata admina naszej strony zborowej i postaramy się umieścić ten artykuł lub jeżeli ktoś będzie chciał drukiem, to mogę jeszcze wydrukować. Zachęcam do zapoznania się, dlatego że czasami ludzie pytają, a co to jest ta reformacja, a czym się to różni, czym wy się różnicie, a dlaczego tak, a nie inaczej. Jakaś dawka pewnej wiedzy, orientacji pomoże nam udzielić ludziom rzeczowej i właściwej odpowiedzi, bo czasami nie bardzo wiemy o co chodzi z tymi wydarzeniami, które miały miejsce już 500 lat temu. Do rzeczy, czyli do słowa. Kiedy poprzednim razem stałem na tym miejscu, miałem kazanie zatytułowane Głupota w Kościele. Nie wiem, czy pamiętacie. Widzę, że ruszyło. <grych> Dotknęło pokładów gdzieś tam nagromadzonych. Jezus przestrzegał przed pewnego rodzaju głupotą, zachęcał do mądrości, przestrzegał przed głupotą. Takie pierwsze ewangeliczne ostrzeżenie przed głupotą pojawia się w kazaniu na górze, kiedy Jezus mówi o dwóch mężach, ludziach budujących domy na różnym podłożu. Ten, który budował dom na skalę, na dobrym podłożu, jego dom był bezpieczny i nazwany został człowiekiem mądrym. Drugi budował być może taki sam dom, ale w innym miejscu, w miejscu piaszczystym. Wiemy, że piasek nie jest stabilnym podłożem. Wystarczy ciek wodny, wystarczy mocniejszy wiatr i ten dom, który stoi na takim luźnym, niezwiązanym podłożu, może się przekrzywić, pęknąć, a nawet runąć. I człowiek ten nazwany został głupim, to jest dla nas logiczne, że podjął głupią decyzję co do wyboru miejsca budowania swojego domu i Jezus w tym podobieństwie mówi, że ci, którzy słuchają i strzegą słowa, wykonują je, są mądrymi, przyrównani będą do człowieka mądrego, a ci, którzy również słuchają, lecz nie wykonują, przyrównani będą do człowieka głupiego. Myślę, że sens tego podobieństwa jest bardzo jasny. Czytamy też o pannach mądrych i głupich, Mądrość panien polegała na gotowości na spotkanie z Jezusem, gotowości, aby natychmiast odpowiedzieć na Jego wezwanie. Głupota pozostałych panien przejawiała się w tym, że nie były gotowe, były w miejscu razem z panami mądrymi, ale wewnątrz siebie nie były gotowe podjąć Boże wyzwanie, Boże zaproszenie. Tytuł tego kazania, powtarzam, to głupota w kościele. A tydzień później... Aleks ja kazanie zatytułowane Mądrość w Kościele. Nie wiem, czy to wyłapaliście. Boża mądrość w Kościele. Więc tak jakby kontrast, tak jakby pokazanie czegoś z drugiej strony. Ja myślę, że to było wspaniałe uzupełnienie. I posiłkowaliśmy się głównie wersetem z listu do Efezjan 3.10. Tam jest napisane, nie wiem, czy pamiętacie, aby teraz nadziemskie Władze i zwierzchności w Okręgach Niebieskich przez Kościół poznały różnorodną mądrość Bożą. My jesteśmy miejscem, w którym, przez które powinna manifestować się różnorodna mądrość Boża. Czyż, czyż nie tak? A więc witaj w przybytku mądrości, witaj w miejscu nabywania mądrości. Jesteś gotowy kupować mądrość, nabywać ją za wszystko, co masz? To jest zwrot zaczerpnięty z Biblii, z Księgi Przypowieści Salomona. I dzisiaj, kochani, chciałbym, abyśmy wspólnie zastanowili się, jak ta mądrość się ma przejawiać. I jednym z aspektów mądrości, o której mówi nam Biblia, jest koncepcja odnowienia reformacji. Jest to koncepcja znana w Biblii od dawnych czasów. W Starym Testamencie polegało to na tym, że naród boży, czy też ludzie boży musieli co jakiś czas do Boga wracać, ponieważ w ich życiu pojawiła się pustka, ponieważ w ich życiu pojawiło się odstępstwo, letność, pojawili się obcy bogowie i Bóg karcąc, smagając lub tylko nawołując powodował, że ludzie do Boga wracali. Jest kilka takich przełomowych chwil w historii narodu Bożego. O pierwszym możemy czytać na przykład w Księdze Jozułego w rozdziale piątym. Izraelici po przejściu przez Jordan zostali obrzezani, ponieważ całe pokolenie, które było urodzone jeszcze w Egipcie, było obrzezane. Natomiast ci, którzy urodzili się na pustyni w czasie wędrówki, nie byli obrzezani i Bóg powiedział do Jozułego, wróćcie do przymierza. To było przymierze zawarte z Abrahamem, przymierze obrzeski. To jest pierwszy przykład, kiedy cały naród przechodzi swoistą reformację. Dowiadują się, że zgodnie z Bożym Słowem, zgodnie z, z przysięgą, którą Bóg zawarł z Abrahamem, wszyscy mężczyźni powinni być poddani obrzędowi obrzezania. To nie było miłe przymierze, ja wolę to nowe ale to był przykład pierwszej takiej powszechnej reformacji, odnowienia Przymierza z Bogiem. Jeśli czytamy, znamy Stary Testament, myślę, że takie imiona cokolwiek nam powiedzą. Królowie Jozjasz, Asa, Jehoszafat, nauczyciel Ezdrasz, prorok Eliasz, a także na początku, w prologu Nowego Testamentu, Jan Chrzciciel, jeszcze wiele innych osób kojarzymy z procesem odnowienia i reformacji. A więc to, co zrobił Marcin Luther, to nie było coś zupełnie nowego, niespotykanego wcześniej. To działo się już w czasach biblijnych. Reformacja jest procesem, który co jakiś czas niestety musi być w Bożym Ludzie powtarzany, ponieważ mamy skłonności do tego, aby spocząć na laurach, zadowolić się tym, co jako Kościół, jako denominacja, jako ruch, a może jako jednostki osiągnęliśmy i chcemy już sobie tak spokojnie, słodko żyć. Przymierze z Bogiem natomiast jest partnerstwem do nieustannej przemiany. Jest partnerstwem do nieustannego podróżowania. To nie jest stan stabilny. Do końca życia jesteśmy w podróży, powołani, aby poddawać się procesowi przemieniania i odnawiania. Jeżeli myślałeś sobie, że przychodząc do tego Kościoła, zdołasz osiągnąć taki poziom, że rada pozwoli Ci przyjąć chrzest, a potem już będziesz mógł spokojnie siedzieć na krzesełku do końca dni swoich, to posłuchaj uważnie. Jesteś nie tylko w wielkim błędzie, ale jesteś w wielkim niebezpieczeństwie. Błąd to złe myślenie, a niebezpieczeństwo polega na tym, że złe myślenie prowadzi do złych decyzji. Złe myślenie prowadzi do złych działań. Dlatego pamiętaj, jesteś w podróży. My lubimy stabilizację, stan taki wiecie, zorganizowany, uporządkowany, jak dzieci w przedszkolu. Basia na dole jest w przedszkole, wiecie, ja już tak przez podłogę, która nie jest dźwiękoszczelna, przechodzą różne dźwięki i ja dokładnie już słyszę, jakaś piosenka puszcza nas, co oznacza, że dzieci sprzątają zabawki i wiem, że za 20 minut będzie, dzieci idą jeść na śniadanko, Burczą brzuszki, burczą grzuszki, przecież głodne są maluszki, albo słyszę, jak idą takim wężem do toalety i słyszę, jak śpiewają idzie wąż, czy tam konduktorze łaskawy, już wiem, że toaleta jest zaliczana przed śniadankiem, jest taki rytuał, który tym dzieciom zapewnia takie poczucie bezpieczeństwa, zorganizowane życie. I to dla tych dzieci jest bardzo fajne, one potrzebują mieć taki uporządkowany, uporządkowany start w życiu, żeby później w dorosłości umieć sobie pewne rzeczy ustawić, to jest cenne, to jest bardzo ważne. Dlatego, jeżeli masz chaos w domu, jako rodzic, przemyśl to, dobrze? Póki jeszcze możesz przeorganizować to życie, zrób to, bo szkoda później, żeby to, co nie ustawisz dobrze na początku, to nie będzie działać dobrze później. Jest taka, taka trochę na marginesie, ale myślę, bardzo ważna uwaga. Myślę, że królestwo może jest bardziej podobne do kapitalizmu niż do socjalizmu, jeżeli miałbym porównywać systemy. Dlaczego tak myślę? Ktoś by powiedział, o nie, przecież niektórzy mówią, Jezus, to był taki pierwszy socjalista, komunista, on rozdawał biednym i tak dalej. Hmm, ja myślę, że tak, pamiętamy ten czas trans transformacji. Nie wiem, niektórzy są tak młodzi, że nie wiedzą, może osoby z Ukrainy tego nie przeżywały w taki sposób jak my, w ogóle Anglicy dla nich to jest abstrakcja, Pamiętacie, socjalizm tak wszystko ładnie zorganizował. Robotnik miał mieszkanko przydziałowe, stołówkę, kuchnia była ślepa, to takie gomukowskie, bo po co robotnikowi duża kuchnia, jak miał przecież na stołówce wszystko, a w tej ślepie to tylko miał herbatę sobie na kolację zagotować, czy na śniadanie, jecznicę. I to wszystko było czasy zorganizowane, szkoły, wszystko wszystko było zorganizowane. I ludzie tak się przyzwyczaili, kiedy przyszedł czas zmian i trzeba było samemu się zainteresować własnym życiem i zdobywać to, co jest ważne, pojawiały się problemy i ludzie ku mojemu zdumieniu zdumieniu wielu zaczęli nagle mówić, komu wróć. Pamiętacie? Napisy na murach były, komu wróć. Dlaczego? Bo stracili poczucie stabilności, bezpieczeństwa. Gdzieś to im się pogubiło, uciekło. Jak to, to teraz mój zakład może zbankrutować? Mój tata 40 lat tam pracował w tej cegielni i nagle co? Plajtuje. Co mamy zrobić? No, dostosować się walczyć i zwyciężyć. Królestwo Boże jest bardziej podobne do kapitalizmu w tym sensie niż do socjalizmu. Bóg nie daje ci wszystkiego na tacy. On mówi proszę, to jest potencjał, to są możliwości, a teraz ty walcz i zdobywaj. Walcz i zdobywaj. W Chrystusie ukryte są wszystkie skarby i mądrości. I to nie jest stołówka, gdzie przychodzisz, dajesz bloczek i masz obiad. To jest coś, co odkrywasz, co zdobywasz. To jest niesamowite, to jest, mnie to kręci, to jest inspirujące, to jest niesamowite. Ja bardzo to lubię, chociaż nie jestem biznesmenem, może dobrze, bo nie wiem, czy miałbym sukcesy, ale w inny sposób lubię zdobywać nowe wyzwania, pokonywać. To jest coś, co powoduje, że oddycham głębiej. To było takie trochę tło. Posłuchajcie, o reformacji, odnowieniu możemy mówić w kontekście całego chrześcijaństwa na przykład, całe, całego globalnego chrześcijaństwa, Dzisiaj w dobie takiej komunikacji internetowej, kiedy przepływ informacji jest niesamowicie szybki, z jednego krańca na świata w ciągu ułamków w sekund przebiega informacje. Możemy także mówić o reformacji, o odnowieniu w kontekście denominacji, czyli grup zborów, ruchów takich, jakie były, czy są w historii. W historii pojawili się na przykład już po reformacji tej luterskiej. Bracia Morawscy, nie wiem, czy słyszeliście o takim ruchu, oni wysłali najwięcej misjonarzy w stosunku do ich liczby na świecie, w historii. Przez sto kilkadziesiąt lat bodajże trwała non-stop modlitwa w jednym miejscu. Ogarnął chrześcijaństwo, wysłał misjonarzy do setek miejsc na świecie. Jan Wesley zetknął się z, właśnie z Hernhutami, z braciami morawskimi w czasie podróży do Ameryki, kiedy płynął statkiem. Bał się sztormu, zobaczył spokojnych ludzi, którzy śpiewali hymny ku chwale Pana. Gdy wokoło wielka burza... Jezus ze mną w Łodzi jest. I on patrzył zdumiony, co jest, o co chodzi? Oni są tacy spokojni, przecież za chwilę możemy utonąć. I wtedy pod wpływem ich przekazu przyjął tą głęboką, pogłębioną Ewangelię, przeszedł wewnętrzną reformację i dzięki niemu cała Anglia została poruszona, pół Ameryki zostało poruszone i pół świata otrzymało nową porcję misjonarzy w ciągu kilkudziesięciu następnych lat. Niesamowity, potężny ruch, metodyści. Później różne ruchy uświęceniowe, zielonoświątkowcy się pojawili na początku XX wieku, Azusa Street, Los Angeles, gdzieś w Armenii jakieś oznaki duchowego przebudzenia, dary języków, prorokowanie, ta historia, ruch zielonoświątkowy się na całym świecie. Później takie ruchy pokrewne, charyzmatyczne, ogarnęły historyczne kościoły. Więc możemy mówić o reformacji w kontekście różnych denominacji. To się dzieje, to się dzieje do dzisiaj. I te kościoły historyczne, na które my tak czasami patrzymy, patrzymy krytycznie i mamy jakieś tam biblijne podstawy, one są dzisiaj dotykane też często Duchem Świętym i jakiś proces przemiany się dzieje. Może nie w każdym kościele do końca jest to możliwe, ze względów, nie wiem, politycznych, układów historycznych, doktrynalnych, ale Duch Święty działa. Możemy także mówić o reformacji, o odnowieniu w kontekście lokalnej wspólnoty. O, i tutaj wchodzimy już na taki bardziej biblijny, uzasadniony biblijny, Pewnie wszyscy znamy, mam nadzieję, że znamy listy do siedmiu w Azji, Księga Objawienia. Efes, Smyrna, Teatyra, Odycea, Filipia. pomóżcie mi, Sardes. Do każdego z tych zborów nawołane jest, jakieś, jest przekazane jakieś nawołanie, przesłanie. Nawróćcie się, zmieńcie. Jesteście dobrze w tym, ale powinniście wrócić do tego i tego. Kościół w Efeziu usłyszał? Pamiętaj się, z jakiej wyżyny spadłeś i wróć do pierwszej swojej miłości na przykład, tak? Kościół w Laodycei usłyszał, nabądź u mnie złota w ogniu próbowanego, namaść maścią leczącą oczy swoje, abyś przejrzał, kup szaty, abyś okrył haniebną swoją nagość. To są słowa nawołujące do reformacji, do przemiany życia wspólnoty, konkretnej wspólnoty w konkretnym mieście. Bardzo jestem ciekawy, co Pan Bóg mówi do nas w tym kontekście. Bardzo chciałbym usłyszeć, zrozumieć. Co Pan Bóg mówi do tego zboru w Kamiennej Górze dzisiaj, w XXI wieku, w listopadzie 2017? Co Pan Bóg mówi dzisiaj do naszej wspólnoty? Słyszymy? Szukamy? Staramy się zrozumieć? Wierzę, że Bóg ma dobry plan. I wiem, że potrzebujemy Jego objawienia. Potrzebujemy słowa proroczego. Potrzebujemy mądrości, aby odkryć i zrozumieć to, w jakim miejscu jesteśmy, z jakiej wyżyny spadliśmy, gdzie jest haniebna nagość nasza, czego nie widzimy, bo jesteśmy ślepi, abyśmy mogli pójść dalej, abyśmy mogli coś przerobić. Ale jest jeszcze inny poziom reformacji odnowienia. I na tym chciałbym się skupić dzisiaj. Poziom osobisty, poziom jednostki. Bo fajnie mówimy o globalnej odnowie Kościoła, fascynujące. O denominacjach, ciekawe, historyczne, ciekawostki niesamowite. Możemy mówić o wspólnocie, tak. Często to jest tak, o, my jako zbór musimy się zmienić, no, ja już jestem zmieniona, a co, co zresztą? Dlatego chciałbym zejść na poziom Ty i Bóg, ja i Bóg. Podoba Ci się to? Nie. <śmiech> Może tak. <śmiech> jeśli kochasz Pana, to tak. A jeśli Ci się nie podoba? Hmm, to czy kochasz Pana? To jest pytanie do przemyślenia. Ja wierzę, wiem, że to człowiek, osoba, jednostka jest zbawiana, a nie zbór czy denominacja, prawda? W barankowej Księdze Życia nie ma imienia zboru Jeruzalem, ale może być twoje imię, moje imię. I to, że należymy do kościoła, który wyznaje Ewangelię, nie gwarantuje ci tego, że twoje imię jest zapisane w Księdze Życia. To nie jest jednoznaczne. Bóg nie zapisuje do nieba kościołami. Nawet jeżeli na szkółkę chodzisz, nawet jeżeli w grupie muzycznej śpiewasz, nawet jeżeli kawiarenkę obsługujesz. Nawet jeżeli przyjechałaś z Chin albo z Wielkiej Brytanii. Nawet jeżeli kazania mówisz. Bóg nie zbawia przez to. Dlatego dzisiaj o tym poziomie osobistym. Rzymian 12.2. Otworzymy to miejsce. 12.2. Czytam z Nowego Przymierza. Podoba mi się ta nazwa. Ale też będę nawiązywać do przykładu Biblii Warszawskiej. To akurat dobrze jest uzupełniać te dwa tłumaczenia. 12.2. Nie podporządkowujcie się już wzorcom tego wieku. Niech was przeobraża nowy sposób myślenia. Niech was przeobraża nowy sposób myślenia, abyście potrafili rozpoznać, co jest wolą Bożą, co jest dobre, przyjemne i doskonałe. Twoje myślenie warunkuje Twoje działanie. Tak działasz, jak myślisz. Prawda? Jeżeli ktoś ma sposób myślenia lękliwy, boi się wyzwań, boi się zmian, prawdopodobnie przez ten sposób myślenia będzie blokowany, aby nie zmierzyć się z przeciwnościami. Jako nauczyciel widziałem wielu zdolnych uczniów, którzy mieli olbrzymi lęk przed maturą. Większość ten lęk pokonywała z pomocą rodziców i nauczycieli, ale byli tacy, którzy mimo zachęt nie, nie podeszli do matury. Mówiłem im, spróbuj, co ci szkodzi, nawet jeśli się nie uda. Będziesz wiedział, będziesz wiedziała. Nie, to nie dla mnie, ośmieszę się. Ten zły sposób myślenia powoduje, że możemy nie osiągnąć czegoś, co jest do osiągnięcia. Czasami ludzie popadają w drugą skrajność, są do bólu odważni i uważają, że wszystko mogą, tylko nie zawsze, właściwie prawie zawsze okazuje się, że jednak nie wszystko mogą. Są pewne limity, pewne granice. I gdzieś pomiędzy jest ten rozsądek, roztropność, aby nie mierzyć zbyt wysoko, ale też odwaga, aby nie pozostawać w miejscu nieprzemienionym. I to jest nazwany w Rzymian 12.2 nowym sposobem myślenia, Biblia Warszawska mówi, odnowiony umysł. Chciałem powiedzieć tak, żeby to wyraźnie zabrzmiało. Ten nowy sposób myślenia to nie jest taki psychologizowane ukierunkowanie typu myśl pozytywnie. Ponieważ możemy spotkać się z takimi poradami ludzi, którzy nie mają nic wspólnego z Bogiem czy Biblią, ale mówią myśl pozytywnie. Wiecie, to jest taka pozytywna energia, Ty ją wyzwól. Jak was będzie więcej, to ta pozytywna energia was porwie. No tak, jest coś w tym, że, że entuzjazm porywa, tak? Czy to udziela się? Ale czy o to chodzi? Tu nie chodzi o pracę tylko nad pozytywnym myśleniem. Ale ten nowy sposób myślenia, odnowiony umysł, oznacza zwrócenie się do tego, co jest Boże. Nie do tego, abyś odnosił sukcesy w życiu, ale abyś zwrócił się do tego, co jest Boże, bo to jest Twoim największym sukcesem. Nie musisz zdobyć miliona złotych, nie musisz wybudować pałacu, nie musisz jeździć Maybachem. Możesz. Jeśli Ci się uda, będę Ci gratulował. I mam nadzieję, że nie zapomnisz o dziesięcinie. Ale to nie jest główny cel Twojego życia. Celem odnowionego umysłu jest to, abyśmy byli w tym, co Boże. Abyśmy potrafili rozpoznać, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe, Nowe Przymierze mówi przyjemne, i doskonałe, Nowe Przymierze mówi dojrzałe. I bardzo często ważny jest też kontekst, bo tutaj tak sobie wycięliśmy ten drugi werset, ale pierwszy coś mówi i trzeci coś mówi, zajrzyjmy, dobrze? Mnie to fascynuje, jak czasami czytamy jakiś werset, Coś sobie budujemy, a nagle patrzymy na kontekst i zupełnie nam to zmienia perspektywę. Albo ją pogłębia, uzupełnia. Pierwszy werset. Zachęcam was zatem, bracia, ze względu na miłosierdzie Boże, abyście oddali swoje ciała na ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, jako wyraz, uwaga, waszej rozumnej, wypływającej z głębi ducha służby. Rozumnej służby. Mądrość, mądrość w Kościele, uciekanie od głupoty. Za chwilę pewien biblijny przykład. I teraz werset trzeci. Mówię bowiem każdemu z was na mocy danej mi łaski, aby nie miał o sobie mniemania wyższego niż należy. Niech każdy ocenia siebie rozsądnie, zgodnie z tym, co mu Bóg wytyczył w mierze wiary. Jakiś przykład. Mamy otwartą Biblię na w poprzedniej stronie, rozdział 11, 25 werset. 11, 25, tak? Dla ilustracji. Słuchajcie. Chcę bowiem, bracia, abyście byli świadomi pewnej tajemnicy, dzięki temu nie mieli zbyt wysokiego mniemania o sobie. Otóż niewrażliwość dotknęła części Izraela, potrwa ona do czasu przyjęcia pełni pogan. Widzicie, to jest przykład relacji między Izraelem a Kościołem, ta zależność. Poganie, nie wbijajcie się w pychę. Nie uważajcie, że jesteście lepsi, ważniejsi niż Izrael. To jest jeden z takich kontekstów tego, aby nie mniemać o sobie zbyt wiele. Czasami ludzie mają bardzo wysokie mniemanie o samym sobie. Kto z was oglądał kiedyś program Mam Talent? Do tego programu zgłaszają się ludzie, którzy uważają, że są utalentowani w jakiejś dziedzinie. W jakim stopniu rzeczywiście tak jest. Niektóre osoby były odkryciem, stały się jakimiś wręcz gwiazdami – piosenki, baletu, muzyki. Ale spora część ludzi, którzy tam się zgłaszają, no we mnie wywołuje uczucie głębokiego zażenowania. Nie wiem, czy tak mieliście. Zgłaszają się osoby przekonane, że pięknie śpiewają. I nikt poza nimi chyba. Były osoby przekonane, że pięknie tańczą. I po 10 sekundach obserwacji były takie trzy dźwięki takie, ważne jest, żebyśmy w naszym odnowionym myśleniu nie celowali w to, żeby być superbohaterami w Kościele, ale żeby być w miejscu, które Bóg nam wyznacza, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą. Ci ludzie, w tym programie Mam Talent, większość z nich pogubiła się. Nie potrafili trzeźwo rozeznać, jakie są ich prawdziwe obdarowania, umiejętności i po prostu się skompromitowali. Niektórzy nie, ale niektórzy tak. I rzecz w tym, że nasz sposób myślenia prowadzić ma nas do poznania tego, co Bóg ma dla nas. Abyście oddali swoje ciała jako wyraz waszej rozumnej służby. Nasze ciała, czyli działania, jako wyraz naszego myślenia. Jeśli myślimy w sposób Boży, to całe nasze życie, postępowanie podporządkowane będzie temu co Boże. A zatem jest to moja osobista Reformacja. Zadajmy sobie pytania, w jakim miejscu poznania woli Boże jestem. I na zakończenie, jeden przykład ze Starego Testamentu. Druga Księga Królewska, rozdział piąty. Historia trendowa tego Namana. Kto z Was tę historię już zna? Ręka do góry. Cały piąty rozdział opisuje tą niezwykłą historię. W wielkim skrócie, Naman, dowódca wojsk króla Aramu. Aram był potężnym państwem, Naman był naczelnym wodzem armii. Więc człowiekiem bardzo wysoko postawionym i bardzo majętnym. Człowiek, który zarządzał całą armią, miał udział we wszystkich łupach, jakie ta armia zdobywała. W związku z tym jego majątek z pewnością był wielki. A więc wysoka pozycja, bogactwo. A mimo tego pojawił się wielki problem w życiu Namana. To był trąd. Trąd był chorobą nie tylko nieuleczalną, w większość jej odmian, bardzo zaraźliwą, i co gorsza, społecznie wykluczającą. Trędowaci zostawali izolowani od reszty społeczeństwa. Po to, aby inni się nie zarażali. Naman jakimś sposobem, pewnie z powodu swojej pozycji i majątku, miał służbę, mieszkał w domu. Ale wyobraźcie sobie człowieka, którego nie można dotknąć. Nie może go dotknąć jego żona, jego dzieci. Musi mieszkać w osobnym pokoju. Musi mieć tylko swoje rzeczy. Wszyscy omijają go szerokim łukiem. Bardziej niż ja, instrument Alexa. Przypuszczam, że Naman był zrozpaczony. No trudno nie być w takiej sytuacji. Imię Naman dosłownie oznacza miły. Ciekawa informacja. Ale jego zachowanie nie było miłe. Dowiedział się, że w Izraelu jest mąż Boży. Człowiek, który jest w stanie ten trąd usunąć. Udał się do Izraela. Zabrał ze sobą pokaźną sumę pieniędzy. 500 kilogramów srebra, pół tony srebra. Kilkanaście osób musiało nieść ten ciężar. I 72 kg złota. Zabrał też kosztowne szaty. To był majątek wtedy. Przygotował się do spotkania z mężem Bożym tak, jak uważał za stosowne. Tak, jak odpowiadała mu jego wiedza, jego sposób myślenia, przekonania. No, co byłoby najlepsze? No, pieniądze. Każdy lubi pieniądze. No, kto nie lubi pieniędzy? Nie lubi, nie lubi, ale potrzebuje. Jak dostajesz ekstra stówę do kieszeni, nie lubisz tego uczucia? Lubię. W taki sposób pewnie Naman rozumował. Pieniądze to będzie najlepsze, ewentualne wynagrodzenie za ewentualne uzdrowienie. Był zdesperowany i gotowy na te naprawdę niesamowite wydatki. Ale w historii tej czytamy, że Bóg totalnie wstrząsnął jego koncepcją. Koncepcją na temat uzdrowienia, jak to powinno się dokonać. Dowiedział się, gdzie mieszka prorok Elizeusz, no i z całym orszakiem, wiecie, co najmniej kilkanaście osłów, obsługa, służba, dotarli pod dom. Elizeusz miał dom, to nie była lepianka, to był dom, jak czytamy, ten dom miał ogrodzenie, bramę, stanął przed bramą. Jego wyobrażenie na temat uzdrowienia, wiecie, jak wyglądało, wy, którzy tę historię znacie, on sobie wyobrażał tak, no ja teraz stanę, przecież jestem tak ważną figurą. Elizeusz na pewno w te pędy z daleka wyleci i będzie już stał przed bramą, pewnie wie, Albo powinien wiedzieć, że jestem człowiekiem zamożnym, więc zamożny gości wita się po bardziej honorowo niż jakichś niebogatych. Podchodzi i wiecie co? Cisza. Nic. Elizeusz nawet się nie pokazał. Wysłał sługę, który mówi mu, mój pan, Elizeusz, mówi, że masz iść do rzeki Jordan i umyć się siedem razy w tym Jordanie, wykąpać się, będziesz czysty, do widzenia. Przebył kilkaset kilometrów, te osły wędrowały, trzeba było te osły karmić. Pół tony z srebra, 72 kg złota, a ten nawet nie wychodzi mu na przywitanie. Imię miły, ale Namant się zagotował. Zdenerwował się. I zaczął zbulwersowany, nie wiem, czy wykrzykiwać, i mówił, myślałem sobie, na pewno wyjdzie, stanie, wiesz jedenasty, wezwie imienia Jachwę swojego Boga, Przesunie dłonią nad chorym miejscem. Czyli on już dokładnie wiedział, jak to ma wyglądać. Przesunie dłonią nad chorym miejscem. Myś taki gest, wiecie, powiedzmy, że ten trąd jest gdzieś na ramieniu. Przesunie dłonią i wezwie imienia swojego Boga i trąd usunie. Jestem gotowy na taki zabieg i mam pieniądze. A on mi mówił o jakiejś rzece. Tam, gdzie mieszkam w Aramie, w Syrii, są lepsze rzeki. Większe, czystsze, Abana, Parpar. I w takim gniewie, w takim nieodnowionym myśleniu, skonfrontowany z prostym Bożym Słowem, z prostym Bożym poleceniem, odchodzi, nie rozwiązawszy swojego problemu. Wraca z tym, z czym przyszedł. Dlatego, że proste Boże polecenie było dla niego zbyt trudne. Jego duma, jego nieodnowiony sposób myślenia zablokował go w przyjęciu uzdrowienia od Boga. To się nazywa głupota w kościele. To się nazywa głupota tych, którzy mówią, ja wiem lepiej, Boże, potrzebuję Ciebie, zrób to i to i to. Jakim arogantem trzeba być, żeby dyktować Bogu, co On ma zrobić? Mówić Mu, jak ja to widzę. Okej, okay, jeśli jesteś w bliskiej relacji z Bogiem, Duch Święty mówi Ci, masz prawo w takiej przyjaźni rozmawiać z Bogiem, On Cię poprowadzi. Ale Naman na pewno nie był w bliskiej relacji z Bogiem. On miał sw swoją wizję swoją koncepcję. I z tą koncepcją wracał jak niepyszny. Bo Boga się nie da przekupić. Okazuje się, że Bożego człowieka też. Elizeusz w ogóle nie zareagował na tą myśl. Taki majątek. Elizeusz mógłby do końca życia z takim majątkiem spokojnie żyć. Mógłby jeszcze kilku sług zatrudnić, dom rozbudować albo w ogóle nowy kupić, zbudować. Może pałac. Mógłby naprawdę wygodnie z tymi pieniędzmi żyć, bojąc się tylko tego, czy ktoś ich nie ukradnie. To byłby jedyny strach. Na szczęście pojawia się także mądrość. Wiersz XIII mówi o sługach, którzy podeszli do Namana i przemówili mu do rozsądku. I to jest ten moment, kiedy człowiek dumny zostaje skonfrontowany nie tylko z Bożym poleceniem, którego nie rozumie, ale z mądrością, z objaśnieniem. To jest wspaniały moment. Słudzy mówią, ojcze, Posłuchaj, Mówię do religijnego człowieka, gdyby prorok zażądał czegoś trudnego, nie zrobiłbyś? Wiecie, ludzie mają takie wyobrażenie, że jak zrobią coś trudnego, na kolanach 50 kilometrów pokonają, albo z jakimś sztandarem będą biec, albo leżeć będą plackiem na zimnej posadce przez 24 godziny, że coś takiego zrobią, to, to wtedy są gotowi. Na Filipinach jest taki zwyczaj na Wielkanoc, że ludzie chcąc wybogać łaski u Pana Boga, dają się krzyżować. Większość wiesza się za, za sznur, ale są też tacy, którzy dają, dają sobie przybijać ręce i nogi. I to jest wyraz ich religijnego poświęcenia. Robią to, ponieważ w ten sposób wyobrażają sobie, że skłonią Boga do działania w ich życiu. Jest to wielkie poświęcenie. Ale czy to jest potrzebne? Przecież wszystko zostało zapłacone. Przecież mamy, jak czytaliśmy dzisiaj, jak było mówione, wolny dostęp do tronu łaski. Dostęp jest, tron czeka, z tego tronu jeszcze pomoc przychodzi w stosownej porze. I Naman pomyślał, no rzeczywiście, trochę może głupio wyszło, może się zmitygował, się sobie, no tak, gdyby kazał mi klęczeć trzy dni albo, nie wiem, wisieć głową w dół na drzewie, pewnie bym to zrobił, bo to takie trudne, to takie imponujące, później miałbym co opowiadać. Jakie to było trudne, ale ja dałem radę, w tym jest też taka duma ludzka, ja dałem radę, oj, Pan Bóg obejrzał, że jestem taki bohater, oj, przekonałem go. To jest nieodrodzony umysł. To jest ta głupota. Na szczęście spokorniał. Zszedł więc, zanurzył się siedem razy w Jordanie. Jego ciało odzyskało zdrowie. Według słowa męża Bożego. To jest obraz Ewangelii, zbawienia. Proste posłuszeństwo jest mądrością. Bądź po prostu posłuszny. Nie filozofuj, nie wymądrzaj się, nie obrażaj, nie unoś. Bądź posłuszny prostemu Bożemu Słowu. Jakuba 3, 17? Mądrość, która jest z góry, jest mądrością ustępliwą, dającą się przekonać. To jest obraz Ewangelii. Kto uwierzy i ochrzci się, będzie zbawiony, uratowany z trądu. Kto nie uwierzy, będzie potępiony, pozostanie z trądem, z grzechem. To jest tak proste, że tego nie można jeszcze bardziej uprościć. Jezus nie oczekuje od Ciebie wydumanego bohaterstwa, i skomplikowanych działań. Jezus oczekuje prostego posłuszeństwa. Kiedy Luter przybijał tezy do drzwi kościoła w Wittenberdze, to był taki odgłos. Musiał młotkiem przybić gwoździe. Objawienie 3,20. Ostatni werset, którym kończymy dzisiaj. Jezus mówi do kościoła, do kościoła w Laodycei, ja wierzę, że do kościoła w Kamiennej Górze i skądkolwiek jesteś. Oto stoję u drzwi i pukam. Jezus mówi, to jest moja propozycja reformacji dla Ciebie. Maś na oczy, szaty na ciało, złoto w ogniu wypróbowane, pierwsza miłość, to jest moja dla Ciebie reformacja. Chcemy zawołać do Pana, Boże, odnów mnie.